Jak Pan ocenia frekwencję, jak Pan ocenia zainteresowanie tych, którzy tutaj przybyli, jeżeli chodzi o wystawców? Jest to już piąty mazurski Dzień Ziemniaka, więc jest to Mały jubileusz. Frekwencja z roku na rok jest coraz wyższa. Nasze początki no, nie były może imponujące, było to kilkaset osób. Jednakże rosnąca popularność no, tej imprezy, a zwłaszcza też no, całej imprezie towarzyszącej z Ziemniakiem, czyli gotowanie ziemniaka, parowanie ziemniaka placki ziemniaczane, co oczywiście placki ziemniaczane są tą wiodącą, można powiedzieć, formą akurat tutaj prezentacji ziemniaka. Przyciąga coraz większe rzesze ludzi zainteresowanych no tak no, można powiedzieć naszą typową polską właśnie potrawą, jakimi są właśnie placki, czy w ogóle potrawy ziemniaka. Obecnie w tym roku szacujemy, że jest to już kilka tysięcy osób i Tendencja jest sta, stale rosnąca, więc zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Czym to zainteresowanie jest większe? Ziemniakiem jadalnym czy ziemniakiem przemysłowym? To jest przede wszystkim ziemniak jadalny i tym, co można zrobić z tego ziemniaka, czyli tak jak wspomniałem, czy placki, czy parowane ziemniaki, czy babki ziemniaczane. Yy, organizujemy także gry i zabawy z udziałem ziemniaka. No to wszystko ma na celu po prostu wypromować naszą, można powiedzieć, no, ojczystą roślinę, jaką jest ziemniak, i zwiększać popyt oraz spożycie ponieważ w ostatnim czasie, no jednak akurat spożycie w Polsce ziemniaka zaczyna spadać. Jakie podstawowe odmiany zostały tutaj zaprezentowane na tym święcie ziemniaka? Ze względu na to, że współorganizatorem jest Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka, główny prym wiozą nasze odmiany, czyli Pomorsko-Mazurskiej Hodowli. Niewątpliwie tutaj odmianami, które są bardzo wypromowane i są znane na tym rejonie akurat warmińsko-mazurskim, no jest na pewno Irga, Cekin, Tajfun, Owacja, te odmiany, no i także że jeszcze Iris który też ma swoich wielbicieli. Jak się Państwu układa hodowla, sam proces produkcji ziemniaka? Czy w tym roku dokuczały choroby ziemniakom? Ten rok był specyficznym rokiem, ponieważ była klęska, ale to była klęska urodzaju. Można powiedzieć o roku zeszłym handlowym, który się za zakończył w maju. E było za dużo ziemniaka, nie tylko w Polsce, a także dużo ziemniaka było i w Europie i w zachodniej, i na południu, na południu Europy, a także wschód także miał ziemniaka, więc no, była nadwyżka produkcyjna i popyt jednak nie wystarczał na te ziemniaki. No i to powodowało znaczny spadek cen w porównaniu do roku ubiegłego, to było około 10% tego, co można było uzyskać w, w roku 2010. Także ten rok bardzo wczesne ziemniaki także nie za dobrze zaczęły, jednakże akurat można powiedzieć, nieurodzaj na zachodzie i na południu Europy spowodował to, że jednak popyt także na te ziemniaki cały czas rośnie, co powoduje zwiększone ceny. Ale czy to popyt jest tylko i wyłącznie krajowy, czy również zagranica wchodzi w grę? Polska to jest nasz główny rynek odbioru, ale także współpracujemy z zagranicą. No tutaj mamy jakieś kontrahentów na Białorusi, ale także w Europie Zachodniej, we Francji bardzo się, się współpracujemy. E, także na Mołdawii są nasze odmiany e, Ukraina, no akurat no, tutaj staramy się jak najbardziej pozyskiwać e, rynki też krajów sąsiednich, a także i, i dalszych sąsiadów. A co y, w państwa produkcji, w hodowli ziemniaka dominuje? Ziemniak jadalny czy ziemniak przemysłowy? Obecnie jest to mniej więcej stosunek pół na pół, czyli 50% ziemniaków jadalnych i 50% odmian skrobiowych. Kiedyś było to jednak przewaga skrobiowych, jednakże koniunktura na rynku spowodowała to, że staram się wyhodować jak najwięcej odmian jadalnych i jeszcze najlepiej, jak to by były jadalne, które były z przeznaczeniem przemysłowym na, frytki czy chipsy. A to właśnie producenci frytek są również, uczestniczą również w tym waszym święcie tutaj, czy, czy po prostu macie z nimi kontakt bezpośredni i oni na święto nie muszą przyjeżdżać, a i tak wiedzą o tym, że będą mogli od was dostać te ziemniaki, na które mają zapotrzebowanie? Czy znaczy akurat tu na takie lokalne imprezy, gdzie jest promowany stricte sam ziemniak, takie, no można powiedzieć koncerny, czy, czy zakłady produkcyjne, no nie, nie muszą uczestniczyć, mamy z nimi kontakt można powiedzieć bezpośredni i interesy, czy załatwiamy już bezpośrednio między sobą. Dzisiaj tutaj jest bardzo dużo ludzi i jak Państwo przyciągacie tych ludzi tutaj? Co, czego oni szukają? Bo jest to dla nich święto, dla Państwa również jest to święto, prawda? Ale na samym święcie się nie kończy. Ci ludzie sam widziałem jak kupują przyczepy ziemniaki, prawda, w workach pakowane przez Was. Co jeszcze tutaj można dostać? Znaczy, to jest akurat związane też, no, przede wszystkim no, z już, już, już tradycją, czyli piątego dnia, że już ludzie znają tę imprezę. Poza tym, to, co Pan wspomina, że ludzie biorą ziemniaki z przyczepy ściągają, to jest na tej zasadzie, że wiedzą, że dostaną konkretną odmianę, tą, którą oczekują, czyli dobre odmianę, no, smaczną odmianę. Jest to troszkę tutaj zgoła odmienie, niż czasami na tych rynkach lokalnych gdzieś by targowiska, gdzie no, czasami ludzie dostają od rolników odmiany nie tej, co poszukują. Tutaj akurat zaufanie mają do firmy, że dostaną materiał, czy ziemniaki do konsumpcji, które akurat spe spełniają ich oczekiwania. Poza tym, myślę, że tutaj też część ludzi przychodzi z sentymentem do tego, że mogą zjeść takie potrawy, które rzadko już teraz goszczą na polskich stołach. Na przykład ten wspomniany parowany ziemniak. Parowniku, no to co kiedyś każdy z modu pamiętał ten smak tego ziemniaka. Tak samo placki ziemniaczane, które już też obecnie tak nie są popularne jak kiedyś. Tutaj prezentujemy placki ziemniaczane na wiele sposobów, z różnymi sosami. Tak Każdy chce zobaczyć coś tutaj. Ziemniak jest młodem dolnym, który no, można przygotować na wiele sposobów i każdy tutaj przychodzi z ciekawością, co można z tego ziemniaka zrobić i czego jeszcze podpatrzeć, co można u siebie wykorzystać w swoim ognisku domowym. Jesteście Państwo jednym ze współorganizatorów tej imprezy, no tak myślę, prawda, bo jest Stowarzyszenie Polski Ziemniak, jest Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka, jest gmina Ostruda. Jak Wam się układa współpraca w takim trójkącie? Takiej imprezy dłużej no, ciężko jest zorganizować samemu, więc no, czy potrzebne jest wsparcie. I zarówno gmina, jak i tutaj Dwór Kraplewo, jak i stowarzyszenie, jak i sponsorzy naprawdę też nam dużo pomagają w tym, aby to, można powiedzieć, uporządkować i żeby to jakoś organizacyjnie wyglądało Współpraca jest jak najbardziej prawidłowa, zresztą świadczy to że fakt o tym, że już piąty rok razem współpracujemy i nikt, i nikt nie narzeka. Macie tutaj mnóstwo tych gości, między innymi senator Gorczyca jest uczestnikiem tego spotkania. Czy trzeba do nich wysyłać specjalne zaproszenia, czy, czy po prostu sami z siebie zaglądają tutaj do Was na to Wasze Święto? Wysyłamy zaproszenia do każdego, nie ma specjalnych zaproszeń. Są zaproszenia dla ludzi po prostu grzecznościowe, ale ci goście, którzy byli już w latach poprzednich, już nie, nie potrzebują nawet zaproszenia, bo przyjeżdżają sami, bo wiedzą, że naprawdę tutaj można i dobrze się dobrze zjeść i coś jeszcze się do nowego dowiedzieć. Dzień powoli, powoli zbliża się do końca i takie podsumowanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim dla każdego z tych współorganizatorów wielka korzyść, czy, czy dla firmy pomorsko-mazurskiej, która naprawdę pokazuje, że ziemniak to jest naprawdę dobry płód rolny i że ziemniaki mogą być smaczne. Nie, nie tylko, że czasami trafiają ludzie, gdzie w supermarketach, które nie spełniają wymagań, czy nie smaczne, można tak powiedzieć. Tutaj dostają tego, co chcą i wiedzą, że w pomorsko-mazurskiej hodowli dostaną dobre ziemniaki. Tak samo gmina. Gmina się promuje, pokazuje tutaj, no nasz region osturski też jest bardzo piękny. Rejony wiejskie, że no nie wszystkie imprezy też muszą ciągnąć do miasta, także można zrobić dużą imprezę na terenie wiejskim. No Także dwór Kraplewo. Dwór Kraplewo także, można powiedzieć, promuje swój, też można powiedzieć, dobytek, pałac, obsługę, no, całą o, gastronomię przede wszystkim. Stowarzyszenie promuje przecież całą całe ideę ziemniaka, całe wykorzystanie, jakie typy konsumpcyjne są, czy, mamy to, czy możemy mieć typy ogólnoużytkowe, czy sałatkowe, czy mączyste. Cała Polska je ziemniaki, to jest hasło stowarzyszenia, więc no, chcemy wracać po prostu do tego, aby ten ziemniak stał, stał znowu na piedestale.